Zamiast Królestwa Polskiego została wprowadzona nazwa Prywisliński Kraj, czyli Kraj Nadwiślański. To była likwidacja odrębności politycznej, gospodarczej i prawnej, czyli autonomii kongresówki od pozostałych ziem Imperium Rosyjskiego. Na wiele dziesięcioleci w byłym królestwie został wprowadzony stan wojenny, trwał do wybuchu I wojny światowej, a namiestnika zastąpił generał gubernator sprawujący rozległą władzę administracyjną, wojskową i policyjną. Rosjanie zajęli wyższe stanowiska urzędnicze. Urzędy stały się podległe stosownym instytucjom w Petersburgu, podobnie jak katolicka hierarchia kościelna podporządkowana tamtejszemu kolegium rzymskokatolickiemu. Bank Polski przekształcono w warszawski kantor Banku Rosyjskiego. Zamknięto warszawską szkołę główną. Język rosyjski stał się językiem urzędowym oraz językiem wykładowym. To przykłady z kilku dekad represyjnych działań rosyjskich na ziemiach Królestwa Polski po upadku powstania styczniowego. Zryw objął także pozostałe ziemie Rzeczypospolitej i jej wschodnie tereny zagrabione przez Rosję w rozbiorach, uważane przez Imperium za odwieczne ziemie rosyjskie, gdzie również konfiskowano majątki ziemskie i kościelne, zsyłano uczestników powstania na Sybir. Wiele lat wcześniej, po rozbiorach Polski, wydano medal z polecenia carycy Katarzyny II na jej cześć. Napis na nim brzmiał Odłączone przyłączam i dotyczył właśnie tych ziem wschodnich, ale te słowa przypominam teraz w odniesieniu do końca lat 60. XIX wieku i następnych dziesięcioleci, czasu szczególnego w historii Polski zwanego apogeum rusyfikacji, zmierzającej do narzucenia rosyjskiej kultury i świadomości narodowej, ludności polskiej w zaborze rosyjskim. Nabierają szerszego znaczenia nie tylko terytorialnego, geograficznego, ale i kulturowego. Dziś o falach rusyfikacji w latach 1880. 1968-1904 i reakcji na nie w zaborze rosyjskim. rosyfikacji złagodzonej częściowo przez wybuch rewolucji w 1905 roku. Historia Żywa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 Nazywane są właśnie tym apogeum rusyfikacji zmierzającej do umocnienia tej rosyjskiej kultury i świadomości wśród ludności polskiej w zaborze rosyjskim. Pan profesor używa wobec tego okresu zwrotu fale rusyfikacji. Co to oznacza? Ta metafora odwołuje się do obserwowanych przez nas często w naturze zjawisk związanych z nasuwaniem się i odpływaniem procesów które wciąż nawracają, ale z różną intensywnością. Fale rusyfikacji zaczynają się od momentu, kiedy Katarzyna II wkracza na ziemię Rzeczpospolitej już z programem rozbiorowym w 1772 roku. Katarzyna, jak słusznie zauważyła jedna z amerykańskich badaczek Leah Greenfield, była jedną z pionierek nowoczesnego nacjonalizmu. Odwoływała się świadomie do pojęcia i dumy rosyjskiego narodu, oczywiście identyfikowanego z rosyjską szlachtą, ale odchodziła od pojęcia ponad etnicznej, stanowej monarchii. Katarzyna podkreślała wielokrotnie, że szczególny tytuł do dumy i do sławy mają rosyjscy nie w sensie ogólnopaństwowym, ale w sensie pewnej tradycji historyczno etniczno językowo-kulturowej przedstawiciele elity tego imperium, które podbijało, podbija i podbijać będzie kolejne narody, żeby zakosztowały tego szczęścia bycia Rosjaninem. Otóż polityka rusyfikacyjna oczywiście zmieniała swoje metody, swój charakter w szczegółach między rokiem 1772 a drugą połomą XIX wieku, o której mówimy, ale cel pozostawał ten sam. Cel pierwszy minimum, osłabienie siły politycznej polskości. To jest cel, który na pewno występował na każdym etapie tej polityki od XVIII wieku. A więc Katarzyna toleruje jeszcze pewne instytucje polskie, nawet samorządowe. Samorząd szlachecki przecież zostaje utrzymany w XVIII wieku. Ale coraz bardziej ten samorząd ma charakter fasadowy, no taki mniej więcej jak to znamy z pana Tadeusza Adama Mickiewicza, pełno tam tytułów, podkomorzych, urzędów, które wciąż zachowują swoje dumne brzmienia, które już naprawdę nic nie znaczą w Imperium Rosyjskim żadnych ustępstw, jeśli idzie o polityczne znaczenie czy trwanie polskości na ziemiach na wschód od Bugu. Tam ma być Rosja. Katarzyna jednoznacznie ten program sformułowała, świadomie nawiązując do manipulacji historycznych, kronikarskich z wcześniejszych dziejów Rosji, które miały wykazać, że ziemie na wschód od Bugu wszystkie zawsze były rosyjskie. Tam zawsze była Rosja. Choć oczywiście nigdy tam wcześniej Rosji nie było. Były różne gęstwa ruskie, ale na pewno Rosji nie było. To jednak Katarzyna utożsamia to wszystko i uzasadnia w ten sposób prawo do stopniowego przywracania. Używa tego pojęcia przywracania iskoni, czyli odwiecznie rosyjskiego charakteru tych ziem. Inaczej rzecz się ma oczywiście z Królestwem Polskim utworzonym po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku na ziemiach wcześniej zagarniętych przez Prusy, ziemiach zaboru pruskiego. No tu oczywiście, czyli w Warszawie, w Kielcach, w Radomiu, w Płocku trudno było mówić o ziemiach iskonii ruskich. Tam żadnych księstw ruskich nigdy nie było. I siła kulturowa polskości na tym obszarze była tak potężna, również siła tradycji instytucjonalnych polskich, że nie dało się ich złamać frontalnym atakiem. Stąd właśnie polityka pewnych ustępstw, Pewnej autonomii nawet w czasach Królestwa Kongresowego, ale przecież polityka, która stowarzyszona była z jednocześnie trwającą akcją rusyfikacyjną na tak zwanych ziemiach zabranych, których dotyczyła wspomniana treść przez panią redaktor, treść medalu wybitego przez Katarzynę. odtarzany je was wratich, to co utracone odzyskałam. To właśnie wprowadzenie tego wewnętrznego podziału w zaborze rosyjskim na ziemię Królestwa, na zachód od Bugu, ten niewielki obszar 120 kilka tysięcy kilometrów kwadratowych ziem centralnej Polski i całą resztę, czyli pierwsze trzy zabory rosyjskie. Ten podział charakteryzował się konsekwentnym nasileniem rusyfikacji na obszarze, na wschód od Bugu i łagodzeniem lub wzmacnianiem tej rusyfikacji na terenie na zachód od Bugu. Nadchodzi powstanie styczniowe, co zmieniło się po klęsce zrywu w polityce Rosji wobec ludności polskiej na terenie kongresówki i na ziemiach na wschód od tak zwanych ziemiach zabranych. Klęska powstania styczniowego sprawiła, że to rozróżnienie straci na ostrości, rozróżnienie na dwa obszary, ale jednak pozostanie rzeczywistością tych fal rusyfikacyjnych. Przypomnijmy bowiem, że Nowa fala rusyfikacji po powstaniu styczniowym uderza najpierw no, z niezwykłą brutalnością i przemocą w ziemie zabrane, na wschód od Bugu. Tam, gdzie Wilno, Grodno, Krzemieniec, gdzie tak wiele ważnych ośrodków polskości i gdzie wciąż przeważa liczebnie i majątkowo polska szlachta. Władze rosyjskie chcą złamać tę przewagę kulturową społeczną polskości na nowych ziemiach. Środki, jakie tutaj są dobierane, są bardzo różnorodne. Pierwszym bardzo ważnym ukazem pod tym względem jest ukaz ze stycznia 1864 roku. Nowy podatek, kontrybucja w wysokości 10% dochodu dotycząca wszystkich majątków szlacheckich. Sprawiła, że Rosja rzeczywiście zyskała potężne źródło finansowania swoich rozlicznych wydatków. Przypomnijmy, że wskutek tego ukazu Rosja otrzyma więcej pieniędzy niż dostanie od Ameryki trzy lata później za sprzedaż alaski. To pokazuje ile można było wydrenować ze społeczeństwa polskiego. Oczywiście oprócz tego używała władza carska bardziej bezpośrednich środków Niszczenia polskości na tym obszarze, a więc konfiskaty tysięcy majątków, czasem ogromnych majątków osób stykających się z powstaniem styczniowym. To prawo wprowadzone 10 grudnia zakazywało dodatkowo Polakom nabywać majątków na terenie ziem zabranych, a więc nie tylko konfiskowano im majątki, ale jeśli jakiś Polak zachowywał kapitały, miał pieniądze, nie było żadnego sposobu, żeby Polak mógł nabyć majątek na ziemiach zabranych, czyli poza Królestwem Kongresowym. To jest różnica w stosunku do... Zaboru pruskiego i polityki kultur kampfu, tam prowadzonej, o której mówiliśmy tydzień temu. Pod zaborem pruskim, odwołując się do świętego prawa własności, Polacy mogli wykupywać ziemię z rąk niemieckich. Tymczasem w zaborze rosyjskim ziemia mogła przechodzić tylko z ojca na syna. Na przykład siostrzeńcy czy bratankowie nie mogli dziedziczyć tej ziemi, przejmowało je państwo rosyjskie. Tylko dlatego, że właściciel był Polakiem. Pojawił się jednakże bardzo szybko, bardzo nowoczesny problem. Jak określić narodowość? No bo wyznanie łatwo określić, ale jak ustalić narodowość? W związku z tą antypolską paranoją, która ogarnęła władze carskie, doszło do pionierskich, w sensie prześladowań narodowościowych, rozwiązań wprowadzonych przez władze rosyjskie. I tak na przykład w 1869 roku władze carskie wydały ukaz nie tylko ograniczający prawa Polaków do nabywania ziem na kresach wschodnich, ale zakazał nabywania ów ukaz majątków ziemskich przez byłych katolików, którzy przeszli na prawosławie. No, niektórzy Polacy w imię obrony polskiego stanu posiadania ryzykowali swoją duszą, moglibyśmy powiedzieć, i zmieniali wyznanie na prawosławnych, no żeby w oczach władz rosyjskich wydać się lojalnymi. Nowy ukaz demaskował ich niejako i zakazywał nabywania majątków tym, którzy niedawno przyjęli prawosławie, A więc nawet jeżeli ktoś zdradził polskość, odchodząc od katolicyzmu, to było traktowane na kresach wschodnich po prostu jako zdrada polskości, nie otrzymywał wystarczającej nagrody, czy wystarczającego poziomu zaufania od władz rosyjskich, tylko był traktowany jako podejrzany, niepewny, nie może mieć ziemi. To pokazuje skalę tej paranoi i prześladowań na ziemiach zabranych Paranoi ze strony władz rosyjskich i skutecznych prześladowań wymierzonych w polskość na tych ziemiach. Drugim skrzydłem niejako tego dwugłowego orła, którym uderzał on w polskość na ziemiach zabranych, była próba uduszenia polskiej kultury i języka na ziemiach zabranych. Całkowicie wyrugowano język polski z przestrzeni publicznej, a więc zakazano sprzedawania polskich książek, wydawania jakichkolwiek polskich gazet czy czasopism. Nie wolno było wystawiać żadnych polskich sztuk, żadnych polskich teatrów, żadnych polskich widowisk muzycznych. Nie wolno było używać języka polskiego w sferze publicznej. Nie tylko w urzędzie, gdzie wszędzie obowiązywał rosyjski, nie tylko w szkole, ale również na przerwie nie wolno było szkolnej odezwać się uczniowi w języku polskim. Na dworcu nie można było powiedzieć słowa po polsku. Ten stopień... Nasilenia owej fali rusyfikacyjnej był rzeczywiście niesłychanie wielki po 1864 roku na Ziemiach Zabranych. A jak to wyglądało w Królestwie Polskim? Trudniej było całkowicie wyeliminować polskość, wyeliminować język polski w sytuacji, kiedy... No ogromna większość ludności, blisko 80%, no mówi tylko w języku polskim. Co nie znaczy, panie profesorze, że takich działań nie podejmowano. To jest cel, który na pewno występował na każdym etapie tej polityki od XVIII wieku. Wspomniał Pan kilka minut temu, że Katarzyna II była inicjatorką nowoczesnego nacjonalizmu rosyjskiego. Ten nacjonalizm stał się w okresie, o którym mówimy, oficjalną doktryną państwową, którą realizowali napływający do królestwa urzędnicy, nauczyciele i sędziowie rosyjscy. I to czynili, jak piszą historycy z graniczącą z fanatyzmem, gorliwością. Szczególnie patronował temu generał-gubernator Jozif Hurko, czy kurator Warszawskiego Okręgu Szkolnego Aleksander Apuchtin. Ale dlaczego symbolem tego szczególnego narzucania rosyjskiej kultury w kongresówce, w byłej kongresówce był Sobór na placu saskim w Warszawie. Dojdziemy do Soboru, Dobrze. ale zacznijmy najpierw od 2 marca 64 roku wraz z ukazem uwłaszczeniowym wydanym przez cara dla chłopów w Królestwie Polskim prowadzono instytucję Komitetu do Spraw Królestwa Polskiego i Komitetu Urządzającego w Warszawie w skład którego weszli przedstawiciele młodej grupy urzędników rosyjskich nastawionych właśnie skrajnie nacjonalistycznie. To byli młodzi nacjonalistyczni liberałowie, którzy uważali, że mają pewną misję wprowadzania postępu na ziemiach polskich. Postęp polega na tym, ażeby z chłopów, wyzwolonych właśnie dzięki łasce cara, uczynić Rosjan. To była ich ambicja, a więc chcieli rozwiązać ten problem rusyfikacji Królestwa Polskiego, gdzie cóż nie było Rosjan, nie było tradycji historycznych ruskich żadnych. Chcieli ustępstwami o charakterze społecznym. Wywołać coś w rodzaju nowej rzezi galicyjskiej. Niekoniecznie po to, by doprowadzić do zamieszek na dużą skalę, a żeby przeciwstawić ostatecznie chłopa dworowi polskiemu i katolickiemu księdzu. I tutaj właśnie już zaczynamy wchodzić na drogę prowadzącą do soboru Saskiego w Warszawie. Drugim kierunkiem uderzenia, bowiem tej nowej elity administracyjnej Królestwa Polskiego, była walka z kościołem katolickim. Przypomnijmy, że księża katolicy byli najliczniej stosunkowo reprezentowaną grupą wśród powstańców. Wielu zostało księży katolickich powieszonych, wielu trafiło na Syberię po powstaniu styczniowym i ta właśnie rola kościoła katolickiego, księży katolickich jako głównej podstawy Walki niepodległościowej, walki o suwerenne prawa narodu polskiego pod zaborem rosyjskim została w cudzysłowie doceniona przez władze rosyjskie. Cały szereg ukazów, decyzji administracyjnych wymierzony został właśnie w stan posiadania kościoła katolickiego. Car Aleksander wydał ukaz już w listopadzie 64 roku, na mocy którego zamknięto w Królestwie Polskim i na ziemiach zabranych zresztą tak samo. Większość klasztorów zabroniono także nie tylko budowy nowych kościołów, ale nawet remontu starych kościołów, kaplic i krzyży bez zezwolenia władz gubernialnych. Te akty wymierzone w kościół będą nasilały się, prowadząc aż do próby znów nieudanej, tak jak w przypadku próby rusyfikacji chłopów polskich, próby przekształcenia kościoła katolickiego w Polsce, w kościół, w którym liturgia będzie w języku rosyjskim, oczywiście w oderwaniu już od papiestwa, od Rzymu. Ta idea, jak to mówiono w języku administratorów rosyjskich, abratnej Unii, czyli Unii na odwrót, przyłączyć kościół katolicki na ziemiach polskich do prawosławia przez swego rodzaju Antyunię. Katolicy mieliby stopniowo przyzwyczajać się do języka rosyjskiego w liturgii i po przeciwstawieniu Rzymowi uznać zwierzchnictwo cara jako najważniejszej, nie tylko politycznej, ale także duchownej instancji dla katolików. Ten pomysł przedstawiany oficjalnie przez urzędników rosyjskich, ostatecznie załamał się wskutek oporu oczywiście społeczeństwa polskiego, ale także wskutek świadomości cara, że tego rodzaju działanie uderzające w religię może spowodować po prostu falę emocji rewolucyjnych wręcz i wepchnąć tych ludzi, którym zabierze się religię w szeregi ruchu rewolucyjnego. Tego rodzaju przestrogi zahamowały ten program rusyfikacji, a dodatkowo także czynnik, o którym wspominaliśmy w czasie poprzedniej naszej audycji o kultur w Moment, w którym zmarł papież Pius IX, twardy obrońca suwerennych praw kościoła katolickiego, broniący także bardzo mocno polskiej racji w walce o niepodległość. Na miejsce zmarłego Piusa IX wybrany Leon XIII, był papieżem dyplomatą, który doprowadził do załagodzenia przez Rosję zerwanych stosunków dyplomatycznych i czar Aleksander II zrezygnuje z tego rodzaju akcji dywersyjnej wobec kościoła katolickiego. Ale katolicyzm oczywiście miał być religią drugiego sortu, że tak powiem. To właśnie prawosławie stawało się, jego cerkwie, jego świątynie stawały się widocznymi znakami imperium rosyjskiego. Historyk sztuki nieżyjący już Piotr Paszkiewicz przedstawił kiedyś znakomitą monografię analizującą całą sieć monumentalnych budów cerkwi prawosławnych, na terenach, które Imperium Rosyjskie zagarniało, w Finlandii, na terenie Królestwa Polskiego z Soborem, na Placu Saskim, przypomnijmy, w Helsinkach do dzisiaj stoi ten największy budynek, to jest właśnie Sobór Prawosławny, chociaż Finlandia jest krajem luterańskim. W Polsce zniszczony zaraz po odzyskaniu niepodległości. Niektórzy historycy żałują, bo to był piękny, monumentalny obiekt. No, obiekt był monumentalny na pewno co do estetycznych wartości to oczywiście y, nigdy pewnie nie dojdziemy do zgody, ale przypomnijmy, że żeby zbudować <gryny> sobór na placu Saskim, trzeba było najpierw wyburzyć to, co było na placu saskim. więc zburzono przecież, Pałac Bryla, ten, który dzisiaj jest z kolei odbudowywany, pałac, który nie tylko nosi to obco brzmiące nazwisko kojarzące się z niezbyt może wspaniałymi czasami saskimi w naszej historii, ale to był przecież pałac, w którym pierwsze koncerty, a w każdym razie mieszkał w nim młodziutki Fryderyk, Fryderyk Chopin. Chopin, bardzo ważne miejsce w historii naszej kultury. Ono zostało zniszczone świadomie właśnie, żeby zostawić miejsce dla Potężnego znaku panowania rosyjskiego nad ziemiami polskimi, bo taki był sens tego Soboru. To nie był sens religijny. To był sens imperialnej przemocy. Dlatego trudno się dziwić, że zdecydowano się ten pomnik imperialnej przemocy usunąć z centrum Warszawy. Wspomniałam kuratora Warszawskiego Okręgu Szkolnego Aleksandra Apuchtina jako tego gorliwego realizatora nowoczesnej oficjalnej doktryny nacjonalistycznej Imperium Rosyjskiego. Z nim też związane jest zjawisko Nocy Apuchtinowskiej, która odnosi się do wszelkich działań, które dotyczyły właśnie szkolnictwa, szkolnictwa już niepolskiego. Uderzenie w szkolnictwo było kolejną sferą zniszczenia, którą niosła fala rusyfikacji po powstaniu styczniowym. Cała seria ukazów wydawanych w kolejnych latach przedstawia kolejne etapy tego uderzenia. Możliwość dostępu do nauki, jakiejkolwiek nauki w języku polskim. Już w roku 1864 zakazano używania języka polskiego we wszystkich urzędach, szkołach i innych miejscach publicznych na ziemiach zabranych. A dwa lata później w Królestwie Polskim władze carskie wprowadziły obowiązek nauczania języka rosyjskiego w gimnazjach, we wszystkich przedmiotach. Następnie rozszerzono ten obowiązek także na szkoły podstawowe, szkoły ludowe. Ostatecznie... Zniesiono także odrębność szkolnictwa w Królestwie Polskim w roku 1868, powołując warszawski okręg szkolny podporządkowany Ministerstwu Oświecenia Publicznego w Petersburgu. Ujednolicono programy gimnazjum i dostosowano do zasad obowiązujących w całym cesarstwie. Całkowicie skasowano w ten sposób autonomię szkolną Królestwa Polskiego zniesiono nauczanie w języku polskim we wszystkich szkołach w Królestwie Polskim ostatecznie. Te kolejne ukazy, reskrypty, jak choćby ukaz z 1871 roku właśnie wprowadzający obowiązkową naukę języka rosyjskiego w szkołach podstawowych podległych Warszawskiemu Okręgowi Szkolnemu, ukazują jednoznacznie, że cel projektu rosyjskiego był bardziej ambitny niż tylko wychowanie lojalnych obywateli, a raczej lojalnych poddanych cara rosyjskiego. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Wspomniałam kuratora warszawskiego okręgu szkolnego Aleksandra Apuchtina jako tego gorliwego realizatora nowoczesnej oficjalnej doktryny nacjonalistycznej Imperium Rosyjskiego, szkolnictwa już niepolskiego. No cóż, stawką tutaj nie była lojalność, bo przecież można było i w języku polskim nauczać wierności cesarzowi rosyjskiemu, wspaniałej historii Imperium Rosyjskiego i jego podbojów nad anarchicznymi sąsiadami takimi jak Polacy. Tu jednak chodziło o coś więcej. Chodziło o to, żeby Polacy przestali być Polakami. W przypadku władz rosyjskich symbolem tej tendencji było zlikwidowanie urzędu i tytułu namiestnika Królestwa Polskiego wraz ze śmiercią Fiodora Berga pogromcy powstania styczniowego. I od tej pory właśnie wprowadzono Urząd Warszawskiego generał Gubernatora i to rządzi metodami wojskowo-policyjnymi. I to właśnie wspomniany przez panią redaktor, generał gubernator Josif Hurko, pełniący ten urząd w latach 1883 94 stał się przykładem szczególnie gorliwego wykonawcy tej misji rusyfikacyjnej razem z wspierającym go w tej działalności Apuchtinem. On pełnił urząd przez lat 18 aż. Za Apuchtina wprowadzono... Większość oczyszczających, że użyję takiego terminu, z jakichkolwiek śladów polskości system szkolny w Królestwie Polskim, większość tego typu zarządzeń, system donosów i szpiclowania uczniów, dozorów, które miał obejmować nie tylko ucznia w szkole, ale także ucznia na stacji, żeby stale był pod czujnym okiem władz rosyjskich i szpiclów, którzy sygnalizują nieprawomyślne nawet myśli, młodych ludzi. To wszystko wiąże się z pojęciem Noca Puchtinowska, opisana zresztą znakomicie w sozyfowych pracach Stefana Żeromskiego i analitycznie przedstawiona zresztą to jest mniej znana rzecz jednym z pierwszych ważnych tekstów Romana Dmowskiego w kategoriach bardzo podobnych do literackiej wersji Stefana Żeromskiego, zresztą bliskiego przyjaciela Dmowskiego. W poprzedniej audycji o kulturkampfie w zaborze pruskim podkreślał pan profesor dużą aktywność i opór, używając stwierdzenia społeczeństwo obywatelskie w starciu z opresją Cesarstwa Niemieckiego. Jak określiłby pan postawę społeczeństwa polskiego w zaborze rosyjskim w reakcji na rusyfikację. Terror był bez porównania większy niż w zaborze pruskim, a jednocześnie systematyczność urzędnicza władz rosyjskich była mniejsza niż w państwie pruskim. Rosja była wtedy, nie chcę wypowiadać się na temat czasów współczesnych, bo to osobne zagadnienie, ale na pewno była Imperium Łapówki. To zresztą znakomicie opisał mój starszy kolega z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Andrzej Chwalba w swojej książce. I to inaczej kanalizowało sposoby przeciwdziałania bardzo brutalnej polityce władz carskich. No można było przekupywać urzędników, obchodzić represyjne postanowienia administracyjne władz carskich. Ale kiedy tylko ujawniały się tego rodzaju działania polskie, władze carskie starały się system uszczelnić. To też wyglądało na zabawę w kota i myszę. To w ogóle trudno może sobie wyobrazić skalę intensywności, zainteresowania władz carskich walką z polskością, jeśli nie sięgniemy do danych statystycznych. Otóż jeden z historyków rosyjskich obliczył, że car Aleksander III, panujący w latach 1881-1894, czyli właśnie w tym okresie największego nasilenia noce apuchtinowskiej polityk rosyfikacyjnych, jedną trzecią swoich notatek, reakcji na urzędowe postanowienia władzy, które on zatwierdzał ostatecznie, poświęcił sprawom polskim. Niby nic się nie dzieje, nie ma żadnego powstania, spokój panuje. Podziwianym dzisiaj w Rosji symbolem jest właśnie Aleksander III. Sławią go zresztą reżyserzy współcześnie, jak Nikita Michałko w swoich filmach, Jak i to był wspaniały car, taki narodowy rosyjski car, z długą brodą, silny mężczyzna, no ten silny mężczyzna, gdy idzie o pracę przy biurku, to wciąż zajmował się sprawą polską. Jak tych Polaków wytropić, jak ograniczyć możliwość ich przeciwdziałania, o które pyta pani redaktor polityce rusyfikacyjnej. Rzeczywiście pod tym względem ta zabawa w kota i mysz Trwała w najlepsze, tyle że jak Krasicki powiedział, dla was to zabawa, nam chodzi o życie. Dla wielu Polaków to była kwestia życia i przeżycia, przynajmniej gdy idzie o stan posiadania majątkowego. Niemniej w pewnym zakresie te działania ratunkowe polskie przynosiły pewne sukcesy. One były możliwe właściwie tylko i wyłącznie w sferze publicznej w Królestwie Polskim. Bo tam nie została zakazana w stu procentach obecność języka polskiego w sferze publicznej. To znaczy ukazywały się gazety i ukazywały się książki w języku polskim. Królestwo Polskie, jak o tym mówiliśmy kilka tygodni temu, było centrum pozytywizmu polskiego. Miejscem bardzo żywej debaty intelektualnej w tym zakresie, które oczywiście akceptowały władze carskie, no bo hasło odejścia od spisków, od konspiracji, od romantyzmu, od niepodległości na rzecz Codziennej pracy o podnoszenie poziomu cywilizacyjnego było mniej więcej zgodne z intencjami władz carskich, ale dokonywało się w języku polskim i to miało ogromne pozytywne znaczenie dla polskiej kultury. Ten rozkwit czasopism zarówno literackich, jak i społeczno-literackich w Królestwie Polskim. Kiedy z kolei mówiliśmy o tak zwanej autonomii galicyjskiej w zaborze austriackim, zwrócił pan profesor uwagę na wielość legalnie działających polskich partii politycznych o różnych odcieniach i stosunku do Cesarstwa Austriackiego. Oczywiście w zaborze rosyjskim nie mogło być mowy o legalnym życiu politycznym, ale jakie ono było? podziemne organizacje, które się tworzyły. Towarzystwo Oświaty Narodowej, elementarz stworzony właśnie do użytku w tajnym nauczaniu dla warstw najuboższych, dla chłopów, dla robotników. Elementarz stworzony przez Kazimierza Pruszyńskiego, Promyka. Popularne w takiej pracy. Na miejsce zlikwidowanych uczelni wyższych polskich, szkoły głównej, warszawskiej gdzie powołano rosyjski uniwersytet cesarski w Warszawie czy zamiast szkoły rolniczej powołano instytut agronomiczny także zrosyfikowany jednak powstawały próby alternatywnego nauczania wspierało te tendencje legalnie działające stowarzyszenie kasa imienia mianowskiego publikująca prace naukowe i wspierająca działalność ludzi wykształconych którzy chcieli Trzymać się polskości i wspierać polskość. No i były nielegalne oczywiście instytucje jak Uniwersytet Latający, powołany w 1885 roku. Ta wyjątkowa w skali Europy instytucja, która wykształciła w warunkach podziemnych 5 tysięcy młodych kobiet. No i ostatnia kwestia powinna być podniesiona chyba w odpowiedzi na Pani pytanie. Były próby jeszcze jednej ugody z Rosją na dużo gorszych warunkach niż wcześniej. Te apele o nową ugodę były zgłaszane przez wąskie, ale istniejące wciąż środowisko spadkobierców myśli Aleksandra Wielopolskiego. Reprezentował je przede wszystkim syn Margrabiego, Zygmunt Wielopolski. I to właśnie on zainicjował adres ziemiaństwa królestwa polskiego w 1877 roku zapewniające o wierności bez żadnych warunków no po prostu żeby pokazać że nie muszą aż tak prześladować władze rosyjskie wszelkich przejawów polskości bo są Polacy lojalni ta grupa ziemian lojalnych wobec cara w każdych warunkach to zaprowadzi niektórych z tych lojalistów aż do inicjatywy budowy pomnika Katarzyny II czy Michała Murawiowa, no, największego oprawcy polskości po powstaniu styczniowym. To oczywiście była forma upodlenia ugodowców, którzy ten program starali się realizować, ale władze rosyjskie narzucały im warunki, które w pewnym sensie wykluczały sukces takiej polityki ugodowej. Inną gałęzią ugody była ta, którą tworzyła grupka liberałów wierzących w to, że na gruncie nowoczesnego państwa, w które Rosja kiedyś się przekształci, Pogodzimy się nie jako Polacy z Rosjanami, ale po prostu jako wolni ludzie, wolni obywatele. To był program Włodzimierza Spasowicza, zasłużonego na pewno w popularyzowaniu polskości na łamach, wydawanego przez siebie jazma Pilca, czasopisma Kraj, ale jego program tej liberalnej zgody z Rosją okazał się także mało realistyczny. Sumować bliskie efekty carskiej rusyfikacji wobec ludności polskiej. Spotkałam takie określenie u jednego z historyków, że to było takie częściowe wycofanie się polskości w sferę prywatną, do domów, rodzin, szczególnie na ziemiach późniejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy, do dworów, dworków dawnej szlachty, po to by praktykować taką indywidualną strategię oporu, dbać o to, by przekazywać kolejnym pokoleniom język, tradycję narodową, system wartości, wiarę, czy to też trzeba podkreślić? Tak, to na pewno bardzo ważne zjawisko i rzeczywiście szczególnie ważne na ziemiach zabranych. Świetnie opisał to zjawisko inny mój znakomity kolega, profesor Tadeusz Epstein z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w swoich dwóch książkach zainteresowaniem kulturalnym, hobby naukowym, jakie owe dwory i dworki ziemiańskie próbowały kultywować za swoimi zamkniętymi drzwiami w sytuacji, kiedy miejsca dla polskiej nauki i kultury w sferze publicznej nie było żadnego to właśnie tam no, abonowano pisma, sprowadzano z zagranicy, pomimo działającej oczywiście cenzury. Imperium Rosyjskim szmuglowano tę literaturę, która podtrzymywała polską tradycję, polską kulturę. Jednak te działania, na pewno ważne w sferze indywidualnej, przygotowujące grunt do możliwej restauracji polskości na tych ziemiach, bo rzeczywiście takie zjawisko nastąpi po 1905 roku, kiedy wskutek rewolucji w Rosji nastąpi przejściowa, jednak nie całkiem zahamowana liberalizacja reżimu carskiego. Instytucje polskie wtedy zaczną powstawać legalnie. Teatry, dzienniki, czasopisma, stowarzyszenia polskie zaczną powstawać w Kijowie, w Wilnie, w Grodnie. To właśnie dzięki temu mogły one się szybko zorganizować, że przez kilkadziesiąt lat w tej sferze prywatnej przez dwa pokolenia podtrzymana została polskość, w sferze prywatnej elit. Ale tu właśnie trzeba podkreślić słowo elita, by zrozumieć skutki polityki rusyfikacyjnej, która w tym zakresie na terenie ziem zabranych jednak zakończyła się klęską polskości, ale nie zwycięstwem władcarskich. Otóż polskość przechowana w dworkach, za zamkniętymi drzwiami domów, kamienic w miastach, których właścicielami pozostali Polacy. W takich miastach właśnie jak Wilno, prawda, Grodno, Kijów, gdzie przecież na progu XX wieku blisko czwarta ludności tego wielkiego miasta to byli Polacy. Ta zamknięta w prywatnej sferze polskość nie mogła utrzymać swojej przewagi kulturowej czy też uzyskać nowych form współdziałania z masami poza tymi murami uprzywilejowanych domów istniejącymi, a więc z masami przede wszystkim chłopskimi i z masami przenoszącymi się ze wsi do miast. Kto w takim razie zdobył rząd dusz w tych masach? Nie Polacy, bo nie mogli w żaden sposób oddziaływać na te masy. Nie było polskiego szkolnictwa, nie było polskiego języka w sferze publicznej. Ale nie wygrali także zwolennicy utrzymania wiecznego imperium rosyjskiego na tych ziemiach. Bo właśnie osłabienie możliwości oddziaływania polskiej kultury, polskiego języka stworzyło swego rodzaju lukę, w którą weszły tworzące się programy narodowe ukraiński i litewski, mimo że one także były prześladowane przez władze carskie. Ale fakt, że główna uwaga władz carskich skierowana była na prześladowanie polskości sprawił, że Litewskie czy ukraińskie, trochę mniej zaawansowane, także białoruskie programy narodowe, czy najpierw kulturalnej autonomii, nie znajdowały tak skoncentrowanego ataku władz rosyjskich jako sposobu zahamowania swojego rozwoju. I tak to pomiędzy programem carskich represji nastawionych na stworzenie wielkiego narodu rosyjskiego na kresach dawnej Rzeczpospolitej, a programem stworzenia nowej Polski, w starych granicach pojawiają się coraz silniejsze, coraz bardziej skuteczne programy narodowej tożsamości ukraińskiej i litewskiej i raczkujący dopiero pod tym względem, ale przecież także wyraźny program białoruski. Opisał pan profesor wiele działań rusyfikacyjnych w wielu obszarach życia polskich ziem zaborowych pod butem Imperium Rosyjskiego. Czy można mówić o takich bardzo odległych skutkach tego apogeum rusyfikacji po powstaniu styczniowym, być może sięgających nawet do teraz? No cóż, sądzę, że na pewno ludzie, którym zabrano możliwość lub ograniczono tę możliwość uczestniczenia w kulturze narodowej, ci ludzie przystępują do programu rewolucyjnego, a narodowego. To jest jeszcze jeden skutek tego programu antynarodowego, antypolskiego, który realizowały władze carskie. Nieoczekiwany skutek polityki rusyfikacyjnej, wzrost ruchu rewolucyjnego, który współtworzyli ludzie, można ich nazwać wychodźcami z programów narodowych. Ludzie, którzy nastawieni byli na walkę z reżimem carskim, już nie po to, żeby bronić nierealnej, jak się wydawało, restauracji Polski, mało ważnego, jak się wydawało niektórym z nich, programu narodowego, dopiero powstającego ukraińskiego, czy litewskiego, czy łotewskiego, ale przyłączeni do negatywnej, bardzo silnej idei walki z reżimem carskim w imię uciśnionych grup społecznych. To fenomen sukcesu ruchu rewolucyjnego, który zniszczył ostatecznie Imperium Rosyjskie, przynajmniej przejściowo, kiedy przekształcił je w nowe Imperium już bolszewickie, potem sowieckie. Ten fenomen wiąże się właśnie z tą polityką antypolską, która sprawi, że Róża Luksemburg, Feliks Dzierżyński staną się ośrodkiem nowej identyfikacji politycznej, tam gdzie nie mogła wygrywać legalnie identyfikacja narodowa za jeden ze skutków tej polityki rusyfikacyjnej można uznać swego rodzaju negatywną socjalizację. Przekonanie, że skoro zamknięte są drogi rozwoju kultury narodowej, to właśnie walka oparta na przemocy, rzecz jasna, jest jedynym sposobem osiągania celu wobec tak represyjnego reżimu, jaki był reżim carski. Także ta strona, o której nie mówiliśmy wiele do tej pory, Najbardziej brutalna strona prześladowań politycznych, czyli policyjna, syłka, więzienie, areszt, przez który przechodzą tysiące ludzi pod zaborem rosyjskim. Najpierw tylko dlatego, że byli Polakami, że służyli sprawie obrony polskiej kultury czy polskiej tożsamości narodowej, a potem dlatego, że angażowali się w ruch już nie tylko polski, ale właśnie ten ruch, o którym powiedzieliśmy przed chwilą, antycarski po prostu, ruch rewolucyjny. Nie tylko zresztą obliczu bolszewickim. To sprawi, że te tysiące ludzi, którzy nauczą się nienawiści przeciwko reżimowi tak opresyjnemu, będą tę nienawiść utrwalali jako pewnego rodzaju sposób interpretacji świata. Nienawiść i zemsta za represję sprawi, że nowy system represji, jaki ta nienawiść zbuduje, będzie nieskończenie potężniejszy, straszniejszy od czegokolwiek, co stworzyło Imperium Rosyjskie. To smutna konstatacja w pewnym sensie tłumaczy genezę systemu sowieckiego i jego totalitarnego, brutalnego charakteru. To, że Imperium Rosyjskie nie było w stanie inaczej niż przemocą i represjami rozwiązywać trudnych na pewno problemów wieloetniczności, że nie było gotowe do żadnej polityki kompromisu na swoich silnych kulturowo kresach, takich jak polskie, przygotowywało gwałtowny przewrót, który skończy się katastrofą dla tego imperium i katastrofą dla dużej części ludzkości, objętej nowym eksperymentem społecznym komunistycznego imperium. Była to audycja Historia Żywa.